Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o idealnych współgraczach planszówkowych, a konkretnie o cechach, jakimi taki idealny współgracz z naszego punktu widzenia powinien się charakteryzować. Będą mówić dla Was... Ole Szczyszło. ...i Paweł Kajak. Przygotowaliśmy sobie po pięć cech, każde z nas, e, takiego właśnie wymarzonego, idealnego współgracza, który no, prawdopodobnie nie istnieje. Ale nie przeszkadza nam to gdzieś tam snuć marzeń na temat tego, z jaką osobą grałoby nam się najlepiej. Czy znaczy, mi się wydaje, że generalnie bardzo często staramy się wyobrazić sobie osobę, z którą grałoby nam się idealnie, a w gruncie rzeczy potem okazuje się, że nawet osoba pozbawiona tych cech w, przynajmniej w większości i tak daje radę. Dokładnie. Niemniej jednak potrzebowaliśmy jakiegoś chwytliwego materiału na tą audycję, więc każdy z nas wypisało sobie po prostu pięć takich punktów, które jakoś najbardziej utkwiły nam w głowie właśnie w kontekście idealnej osoby do grania w planszówki. No i zobaczymy. Ja szczerze mówiąc na tych, w tych swoich pięciu wyborach nie kierowałem się jakąś taką gradacją, który z nich jest ważniejszy, który mniej ważny. No To jest po prostu pięć takich oni zdańmy, najważniejszych cech, które sprawią, że z daną osobą grałoby mi się świetnie. Ja miałam ten problem przy tworzeniu tej listy, że tak naprawdę w momencie, w którym yy, z kimś gra mi się dobrze, to nie do końca zastanawiam się nad tym, co sprawia, że gra mi się dobrze. I jakby te pozytywne cechy po prostu są i jakoś się wpisują w całokształt rozgrywki. No dokładnie, dużo łatwiej jest wyłapać to, co nas irytuje, ale o tym może porozmawiamy w którejś z przyszłych odsłon naszej audycji. No a teraz może już nie przedłużając, pierwsza, pierwsza taka cecha u ciebie, Ola, może. Tak, oto nasza utopijna wizja perfekcyjnego współgracza. Po pierwsze, dla mnie taka osoba, powinna zaproponować grę, ponieważ wtedy <grych> unikamy tego, takiej sytuacji, w której gra niekoniecznie spodoba się danej osobie i jeżeli ta osoba zaproponowała grę, jest to coś, co faktycznie go interesuje, ją interesuje, i na pewno więcej entuzjazmu włoży w całą rozgrywkę. Mm, no często jest taki problem, że nie możemy się zdecydować w co zagramy i, i potem może się pojawić taki tekst, że no dobra to zagrajmy w cokolwiek i potem się okazuje, że to cokolwiek to było dokładnie nie to o co by nam chodziło i, i jak najbardziej taka osoba, która jest w stanie nie wiem, przejąć inicjatywę czy podjąć taką decyzję odnośnie wyboru gry zdejmując z nas niejako obowiązek dopasowania czy, czy wyczucia jego nastroju w danym momencie no zdecydowanie pomaga. Tak, można na nią zczucić wybór gry, jeżeli się nie udało. Tak, jeżeli nam się nie spodoba, to możemy potem narzekać. No taką grę wybrałeś? No, właśnie. Ja ze swojej strony zacznę od tego, że lubię, jeżeli gracz, z którym będę grał, wchodzi w klimat tej rozgrywki jeszcze zanim ona się zacznie. Na przykład, nie wiem, umawiamy się dzień wcześniej, że będziemy w konkretny tytuł grali następnego dnia, i potem się okazuje, że ta osoba tak bardzo chciała się wczuć w tą rozgrywkę, że nie wiem, obejrzała sobie film, który tematycznie nawiązuje do tej planszówki, na którą się gdzieś tam nastawiamy, którą planujemy wyciągnąć na stół, to potem bardzo bardzo dobrze, nie wiem, pomaga w czasie rozgrywki, bo widać, że ta osoba gdzieś tam sobie wizualizuje siebie jak, jak na przykład grając strongholda, wizualizuje sobie siebie jako obrońcę jakiegoś miasta z filmu, który wcześniej udało tej osobie się obejrzeć. Jest nakręcony na rozgrywkę. Tak, zdecydowanie. I, i, i to też wydaje mi się pomaga tej osobie wyczuwać pewne niuanse rozgrywki i e, nawet jeżeli gra znów wracając do strongholda trwa dosyć długo, to pozwala zostać przy stole nie tracąc jednocześnie jego zainteresowania rozgrywką. Chciała dodać, że Paweł mówi, że bardzo lubi, jeżeli ktoś się przygotuje i wprowadzi się sam w klimat przed rozgrywką. Natomiast prawda jest taka, że Paweł często zmienia zdanie co do rozgrywki, w którą... Co do gry, w którą tak. będziemy grali. No tak, no nie można też, prawda, tutaj przesadzić z planowaniem. Trzeba zaskakiwać swoich współgraczy. No właśnie, a jak jesteśmy przy zaskakiwaniu, to Jaki zaskakujący jest twój kolejny wybór? W sumie mogło to mieć coś wspólnego z zaskakiwaniem tym, w co zagramy. Ponieważ chodzi mi o dawanie szansy grze, którą przed nami ktoś położy, postawi, rozłoży i zacznie nam przedstawiać. Bo osoba, która da szansę grze nie znudzi się przy tłumaczeniu zasad, nie... Yy, odrzuci jej tylko i wyłącznie ze względu na tematykę i da się zaskoczyć. Zakładam, że miło. Tak, tymi dwiema pierwszymi cechami, które Ola wymieniła udało jej się chyba pokryć większą część społeczności graczy, bo z jednej strony idealny to taki, który sam zaproponuje, a z drugiej taki, który przyjmie z otwartymi ramionami to, co my zaproponujemy. <grym> Także bardzo bardzo bezpieczny wybór. To zależy od nas <grym> To Tak. Ja jako taką drugą cechę, bardzo ważną dla mnie, wymieniłbym znajomość zasad gry, w którą gramy, ale nie chodzi mi o to, że ta osoba wie, jak się gra w tą grę, bo już w nią ale razy graliśmy razem, tylko faktycznie sama w którymś momencie przeczytała instrukcję. Często, i to chyba zbyt często nawet, zdarza nam się taka sytuacja, że jedna osoba, bardzo często w naszej grupie jestem to ja, wprowadza innych w konkretną grę, tłumaczy zasady, no i tak gramy, gramy, a w którejś z rund pierwszej rozgrywki i to jest optymistyczny wariant, bo czasem takie kwiatki wychodzą dopiero w którejś z kolei rozgrywce okazuje się, że no jakaś zasada została źle zinterpretowana albo coś, coś robiliśmy nie tak przez te wszystkie partie albo przez te pierwsze rundy i dlatego osoba, która niezależnie przeczyta instrukcję i jest w stanie wyłapać te błędy bardzo szybko no to jest moim zdaniem skarb przy stole. Czyli to jest taka pozytywna cecha, ale tylko we właściwych rękach, bo ktoś mógłby nic nie wykorzystać przeczytanie zasad. Tak, ale to też pomaga moim zdaniem tej osobie, która, która proponuje daną grę i, i uczy swoją grupę jak w nią grać, zdejmując no, część takiego, takiej odpowiedzialności, że potem się okaże, że graliśmy nie tak, i ktoś w którymś momencie powie, że o no to dlatego tak nie wyszło albo dlatego było tak słabo, bo coś źle wytłumaczyłeś. Taka osoba, która zna zasady niezależnie poprzez samodzielną lekturę instrukcji bardzo pomaga w tej sytuacji moim zdaniem. Ja w zasadzie bym powiedziała, że ta cecha jest dla mnie bardzo istotna u współgraczy. Ze względu na to, że ja i tłumaczenie zasad raczej się nie zgrywamy. Niestety nie posiadam tej umiejętności. Także jak się okazuje, że ja mam wytłumaczyć grę, i okazuje się, że ktoś jednak y, też zapoznał się z instrukcją, to ściąga ze mnie wiele presji. Ale czytać potrafisz. Czytać potrafię, nie umiem mówić. Jak, jak słyszymy. To ja jeszcze kradnąc tutaj czas mikrofonowy. I wykorzystując to, że ja nie potrafię mówić. Tak, przejdę do trzeciej cechy, którą mam na swojej liście i to jest przemyślana strategia. Taka zawczasu przemyślana strategia. I to ja, ja bardzo lubię grać z ludźmi, którzy grając w jakąś ciężką grę strategiczną od samego początku mają plan w głowie, jak chcą tą partię rozegrać. Oczywiście dostosowują się w czasie rozgrywki do tego, co się dzieje na stole, ale przed rozpoczęciem gry już wiedzą, jaką ścieżką chcą podążyć. I to w takich ciężkich grach strategicznych naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące, jeżeli z daną osobą się, z osobą, która w ten sposób gra, jeżeli uda się wygrać. A nawet jeżeli poniesie się porażkę, to ja zawsze mam taką świadomość, że to był naprawdę trudny przeciwnik. No, to nie jest dla mnie żadna nie wiem, ujma, że z taką osobą przegrałem, bo wiedziałem, że tutaj zostały wyciągnięte na stół najcięższe działa. Często masz tak, że się czujesz źle, jak z kimś przegrasz? Często tak. przegrywam, więc jakbym się czuł <głos> źle za każdym razem, jak z kimś przegrywam, to byłbym naprawdę smutnym człowiekiem. Także chyba nie. Chyba nie przeżywam tego jakoś strasznie. Dla mnie to brzmi okropnie, bo, bo dla mnie nie o to chodzi w grze, ale ale, ale okej. Okay. No to... Ale co? Przemyśl... Przemyśliwanie strategii? Tak, Planowanie to, gry? To jest jakieś takie wyrachowane działanie. Nie wiem, dla mnie gra jest grą i gram, żeby grać. Dobrze, mój punkt kolejny to wczuwanie się w grę w ten sposób, że gracz opowiada to co się dzieje. Są gry w których temat jest bardzo widoczny i gracz ten potrafi się wczuć w postać, którą gra. Potrafi opowiedzieć to co się wydarza na planszy i, i przedstawić to w ten sposób, że udziela się to także reszcie graczy i Sprawia to, że gra staje się ciekawsza i można się zatracić w tematyce. Ja niestety nie potrafię tego robić i to też nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, ja nie potrafię opowiadać i chyba to jest mój problem, ale bardzo lubię słuchać, jak ktoś opowiada i staram się wtedy przeżywać to wspólnie. Tutaj ukradłaś mi moją czwartą cechę idealnego współgracza, bo to jest dokładnie to, czyli wczuwanie się w historię, która wydarza się w danej grze. Oczywiście można powiedzieć, że to jest mocno zawężone do gier przygodowych, czy takich właśnie, gdzie temat jest bardzo mocno zarysowany i odgrywa dużą rolę. No ale chociażby taka gra jak Robinson, która jest grą przygodową, ale jednocześnie jest taką ciężką grą optymalizacyjną, ją można rozegrać na dwa zupełnie różne sposoby, właśnie z opowiadaniem tego co się dzieje i bez opowiadania jeżeli będziemy po prostu wykonywać te akcje po kolei, odkrywać karty wydarzeń to możemy ją wysuszyć po prostu na wiór, no i wciąż będzie dobrze, no bo zagramy było na, na pewno będzie ciężko, na pewno zwycięstwo będzie satysfakcjonujące, a porażka będzie trudną do przełknięcia gorzką pigułką natomiast no można tak zagrać ale z drugiej strony jeżeli gramy w taki sposób że akcja eksploracji to nie jest tylko odkrycie kafelka wyspy i dociągnięcie iluś tam żetonów skarbów, które znajdujemy tylko za tym kryje się opowieść, że idziemy w góry tam napotykamy jakiegoś ślady jakiegoś dzikiego zwierza, dlatego właśnie dokładamy kartę dzikich zwierząt do, do talii czy do stosu w odpowiednim miejscu planszy. Do tego znajdujemy jakieś tam przedmioty i to one właśnie są reprezentowane przez te żetony skarbów, które zanosimy z powrotem do obozu. To to moim zdaniem wygląda zupełnie inaczej i dużo lepiej potrafi wprowadzić, czy zanurzyć nas w, tej, w tym, co się dzieje rzeczywiście na wyspie No i oddać to, do czego takie gry są stworzone moim zdaniem, czyli przeżycie tej przygody. Umówmy się, można zjeść albo żółty znacznik, albo zjeść ostatniego banana, który został w obozie. Tak, zabierając go komuś z przednosa w dodatku. no Moim zdaniem tego typu gry, żeby tutaj już nie, nie zostawać tylko przy Robinsonie, jest też chociażby Pathfinder, który jest o tyle może szczególny, że jest próbą i to chyba całkiem udaną przeniesienia systemu RPG na grę karcianą. No i tu znów można po prostu odkrywać kolejne karty, rzucać kostkami testując swoje umiejętności i po prostu lecieć przez kolejne stosy, gdzie w zasadzie nic się nie dzieje. Potwór, rzut kostką, udało się lub nie. Sprzymierzenie, z potencjalny rzut kostką, udało się lub nie. No ale z drugiej strony można też za każdym razem tam jakąś Niekoniecznie długą, ale jakąś historię opowiadać. I no może nie wszyscy to lubią, nie wszyscy mają z tym łatwość, ale wydaje mi się, że jeżeli jedna czy dwie osoby próbują to robić, to nawet osoby, które normalnie czegoś takiego nie robią w czasie gry... Są bardziej ośmielone. Tak, i mogą się też w taki klimat wkręcić. Mhm, jak najbardziej. Dla mnie to jest bardzo ważna cecha, która urozmaica grę przede wszystkim. Mhm. Nawet jak gramy któryś raz, to, to ją zmienia i jest super. E, mój następny punkt jest e, przykładem tego, że naprawdę dużo łatwiej jest znaleźć cechy, które nie podobają nam się w innych graczach, niż te cechy, które e, nam się podobają. Ponieważ moim kolejnym punktem jest szybkie działanie w grze, nie zamulanie i chodzi mi o to, że to się tak naprawdę też sprowadza do tego, że e, dla mnie gra jest grą, a nie realizowaniem przemyślanej strategii i to nie jest tak, że, że wycieczki personalne się tutaj zaczynają, na no, dobrze nie <śmiech> będzie chodzi, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że to nie jest tak, że jeżeli ruch, który wykonamy jest ruchem złym, to świat się skończy i Wydaje mi się, że to jest też coś, co niektórzy powinni sobie po prostu uświadomić, że, że, że no, gramy dlatego, że lubimy grać i lubimy spędzać czas z ludźmi i niekoniecznie zatrzymywać się tak długo, też blokując ruch innym i wydłużając rozgrywkę. To nie o to chodzi. No nie wiem, ja, ja mam, że tak powiem mieszane uczucia co do, odnośnie tej cechy, bo e, oczywiście nie lubię jak ktoś nie jest w stanie przez długi czas się zdecydować na to jaki ruch wykonać, ale to też chyba zależy od gry, bo jeżeli siadamy do gry, gdzie wiemy, że ona będzie trwała kilka godzin, gdzie każda decyzja może mieć reperkusje ciągnące się przez kilka kolejnych rund, no to wolę jednak, żeby każdy gracz przemyślał Dokładnie swój ruch, i dopiero potem go wykonał. Także to, nie wiem, wydaje mi się, że to dosyć mocno zależy od tego, w jaką grę gramy, ale to faktycznie takie przesadne zamulanie i analizowanie tego, co, co się dzieje na stole, nie jest pożądane. Zdecydowanie lepiej gra się z tymi, którzy szybko podejmują decyzje, a być może takie szybkie podejmowanie decyzji jest możliwe, jeżeli ktoś przemyśli swoją strategię na samym początku. <śmiech> oczywiście, ale mi się wydaje, że to jest trochę tak jak w życiu, nie zawsze masz czas na zastanowienie się nad każdym swoim ruchem i no. musisz czasami żyć z, konsekwencj z konsekwencjami swoich wyborów ale na ale jakiś plan chyba masz ogólny okay, dobra. i dochodząc teraz do ostatniej cechy, którą ja mam wypisaną na swojej liście dla idealnego współgracza to jest wspominanie i takie przeżywanie rozgrywki nawet po jej zakończeniu. Ja bardzo lubię, jeżeli e, gracze po skończonej rozgrywce jeszcze chwilę rozmawiają o tym, co się działo. E, na przykład e, to też szczególnie mocno widać przy grach kooperacyjnych, gdzie, w, szczególnie w przypadku porażki, e, jest Czas taki na zastanowienie się, to mogliśmy zrobić inaczej, tutaj coś poszło ewidentnie nie tak i być może zaważyło na wyniku rozgrywki, no ale też nie tylko, no w grach nastawionych na rywalizację między graczami myślę, że też jest na to miejsce na jakieś takie przeanalizowanie może przypomnienie takich najmocniejszych punktów nie mówię tutaj o tym, żeby się jakoś hełpić zwycięstwem i jeszcze gnębić tych, którzy przegrali kto ale to zrobi? Żeby... nie wiem, ja, ja nie znam takich ludzi na szczęście ja osobiście bardzo lubię, jeżeli po rozegranej partii gracze są chętni do tego, żeby jeszcze chwilę o niej porozmawiać. Już takim ekstremum było to jak po jednej z rozgrywek w Pathfindera akurat, czyli znów gra kooperacyjna tutaj akurat tą partię udało nam się wygrać kolega zadzwonił do mnie następnego dnia i mu jeszcze mówił mi a następnym razem musimy zrobić to a tutaj mogliśmy lepiej wykorzystać e, zdolności danej postaci i tak dalej i tak dalej, także to już jest może to już jest trochę przesada, ale wolę przesadę w tą stronę niż e, skończona partia gra do pudełka i zapominamy to jest taka bardzo fajna rzecz która też e, potem motywuje do rozegrania kolejnej partii w tą grę i może być e... Rzeczą, która sprawi, że ta osoba będzie chciała zaproponować tą grę i zabawa będzie przed mhm. No dobrze, to teraz ostatni punkt na twojej liście, Ola. Co tam przygotowałaś? Mój ostatni punkt jest takim punktem, który w gruncie rzeczy podsumowuje moją wizję idealnego gracza, który gra dla gry, a nie dla wygranej. I tutaj to się nie zgadza absolutnie z tym, co mówił Paweł tak naprawdę. Czyli z tą przemyślaną strategią, którą się stosuje i która nieuchronnie prowadzi do zwycięstwa. No niekoniecznie. Albo to... ma prowadzić do zwycięstwa. No to... Chodzi mi o to, że jak jak gram w grę, to bardzo lubię ją wypróbować z różnych stron, niekoniecznie stosując strategię, która mogłaby mi się wydawać właściwą do wygrania. Ale to chcesz powiedzieć, że jak już zagrasz grę tyle razy, że jesteś w stanie wypracować strategię, to już wolisz sięgnąć po nowy tytuł, niż ciągle drążyć ten, który już poznałaś tak dobrze, że masz wypracowaną strategię? Troszkę tak. W sensie, w momencie, w którym mam... To nie jest też tak, że strategia, która mi się gdzieś tam w głowie pojawi, jest strategią idealną. Ale jeżeli zaczynam odnosić wrażenie, że coś mi takiego zaświtało w głowie i to granie w tą grę przestaje niejako być jakimś takim wyzwaniem, mhm. to ta gra już trochę dla mnie przestaje być atrakcyjna. I to jest, ja nie lubię przegrywać w gry. Ale to nie jest tak, że wygrana daje mi większą satysfakcję. Taniec radości i pogardy <gryw> dla przegranych, który Ola za każdym razem odstawia, to jest jakby coś zupełnie niezwiązanego z rozgrywką. Nie, ja się cieszę, że graliśmy. <gryw> <gryw> <gryw> tak. I to chyba jest taki dobry sposób, żeby zamknąć tą naszą podwójną listę cech idealnego współgracza. Bardzo zachęcamy was do tego, żebyście w komentarzach do tego odcinka dali nam znać, jakie są wasze typy na właśnie atrybuty dla idealnego współgracza. Jeżeli graliście kiedyś z nami, to napiszcie dlaczego z nami gra się fantastycznie. Tak, także to czekamy, czekamy. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych typów tutaj. No i cóż. Bo tak naprawdę, bycie Pląszówkowiczem to jest ciągła praca nad sobą i budowanie w sobie tego idealnego współgracza. Dokładnie, my po prostu chcemy <grych> wpisać się w kanon idealnego współgracza i tutaj żebrzemy o informacje od Was. <grych> To była audycja Gra Świeczki, mówi dla was Ale i Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.